coraz większym zainteresowaniem rolników, choć jeszcze tego nie widać po areale, po rozmowach, które toczą się tutaj na targach Polagra Premiery w Poznaniu, widać, że coraz większym zainteresowaniem cieszą się rośliny nowe albo właśnie rośliny stare, nieuprawiane przez wiele lat, rośliny również motylkowe, rośliny paszowe, nasiona esparcety, nasiona komonicy. Wielu naszym rolnikom są znane, no, tylko z gazet, a nie z własnego pola. Co można zrobić, w jaki sposób powinniśmy podejść do tych roślin, żeby mieć z tego pożytek? My jako rolnicy, państwo jako hodowcy i nasza przyroda również, no, o portfelu nie wspominając. Jak pan to widzi? My czując jakby konieczność i, i, i oczekiwania rynku na tego typu y, renesans roślin uprawianych, powiedzmy tam wiele, wiele lat w Polsce znanych, Staramy się wychodzić naprzeciw tym potrzebom i, i, i przygotowujemy się od kilku lat namnażając rośliny, robiąc intensyfikację produkcji nasion, żeby móc uderzyć z tym na rynek. Oprócz tych roślin, co Pani wymieniła, jest jeszcze ciekawą rośliną komonica, żółta komonica biała. Roślina bardzo mm, poszukiwana przez gospodarstwa ekologiczne, roślina wieloletnia, także... Również i rolnicy, którzy by chcieli spełniać wymogi unijne zazielenienia, uzyskiwać dopłaty z tego tytułu, a ponosić jednokrotnie raz na kilka lat nakłady, również poszukują tych roślin. Jeszcze do takich niszowych no, można tutaj wspomnieć, tylko by przytoczyć tą grykę, również, która no, okres jej bardzo krótkiej wegetacji i tolerancji przede wszystkim bardzo słabych gleb. Jest to jest to naszej hodowli odpowiedź na zapotrzebowanie, na zagospodarowanie bardzo słabych, wręcz poleśnych gleb typu piątka, szóstka. A nostrzyk chyba jeszcze? Nostrzyk biały, nostrzyk żółty. Jedna jest roślina jednoroczna, jedna jest wieloletnia. Więc uprawiając nostrzyk robimy nakłady raz na trzy lata, uzyskując, spełniając wymóg zazielenienia. Rolnik może wziąć dopłaty, może wziąć dopłatę ekologiczną. Może również ewentualnie na przykład w, w przypadku koniczyny, gdzie też jest wieloletnia produkcja, spełnić te normy zazielenienia, wziąć dopłatę z tytułu zazielenienia, na przykład z nami podpisać kontrakt na produkcję nasion i jakby yy, dwie pieczenie przy jednym ogniu, przy okazji móc yy, upiec i skonsumować. Użył Pan słowa renesans, znaczy myśli Pan, że te wszystkie rośliny dziś niszowe będą miały znaczący, coraz większy udział w strukturze zasiewów? Podejrzewam, że tak, ze względu właśnie na to, bo y, pierwszy, pierwsze uderzenie w przypadku y, hasła, a takie apogeum tego hasła i apogeum tego, co się działo w rolnictwie, była wiosna 15 rok, hasło pod tytułem zazielenienie. Hmm. Odpowiedzią na to zazielenienie były maksymalne poszukiwanie i, i odchodzenie rolników w kierunek lubin, bobik Yy, niestety jest to roślina jednoroczna, często gęsto chimeryczna. Yy, ten rok pokazał, że okres yy, trwałej suszy no, wniwecz obracał te plany. Rolnicy no, często gęsto musieli zaorać plantację przed zbiorem, yy, więc jakby nie, nie doczekali się tego efektu końcowego. Natomiast te rośliny, które jakby mogą być rozwiązaniem i, i jakby uzupełnieniem tej palety, yy, spełniania wymogu zazielenienia przez rolników, to mogą być te rośliny, które pozwoliłem sobie ująć wspólnym mianownikiem renesansowe, gdyż po prostu liczymy na to i oczekujemy, że ten okres popularności powróci jeszcze. Chyba też warto zauważyć, że hodowla tych odmian jest specyficzna dla Waszego regionu, dla Małopolski, prawda? Moim zdaniem, a pracuję od niedawna małopolskiej hodowli roślin, ale jakby nasze nastawienie było i, i ja zrobię wszystko jako yy, szef sprzedaży, yy, żeby nastawienie na rośliny niszowe właśnie ze względu na to, że Struktura areałów rolnictwa małopolskiego jest taka, a nie inna. Są to małe gospodarstwa, te rośliny, żeby wyprodukować nasiona, o których tu mówimy, wymagają dużo pracy, w zasadzie bardziej więcej pracy ręcznej, zaangażowania niż skomplikowanych, drogich maszyn. I Wychodzimy jakby naprzeciw gospodarstwom malutkim, typowo małopolskim, że na 2-3 hektarach można dla, na nasze potrzeby, na nasze zlecenie wyprodukować nasiona, na przykład tych roślin, których cena za kilogram jest kilkanaście lub dwadzieścia kilka czy trzydzieści kilka złotych, więc jest to, jest to pewien handicap tego, że, że ziemie po pierwsze są małe areałowo, mały obszar, a po wtóre są no dosyć nędznej klasy. Jest, jest to jakby nasze, jednocześnie dla naszej spółki, te usytuowanie, że, że, że mamy gro y, naszych przedsiębiorstw w rejonie Małopolski, no jest jakby... Takim naturalnym rozwiązaniem. Naturalnym rozwiązaniem, Polsce. tak. Alternatywą, no, po prostu i, i, i wzajemnym jakby symbiozą y, naszych pomysłów, y, które z potrzeb rynków zostały jakby y, wysnute, ale i my chcemy to y, upozycjonować właśnie na tych małych, małych niskotowarowych niskoobszarowych gospodarstwach małopolskich. Ale chyba o to właśnie chodzi w tym wszystkim, żeby tkwić w tej realnej gospodarce tak, swojego regionu. Tak, także uważam, że ten kierunek, jaki obrała małopolska hodowla roślin, jest to dostosowanie do struktury areałów na tym, w tym województwie, w tym regionie, uważamy jest idealne. I tutaj dopatrujemy jakby pewnej synergii